i Przyglądaliśmy się dwóm kwestiom. Po pierwsze mówiliśmy o tym dramatycznym stanie każdego nieodrodzonego człowieka, którego obrazuje ten paralityk. Stan grzeszników, którzy nie są w stanie sobie sami pomóc, ale potrzebują życzliwych przyjaciół, którzy przyniosą ich do Jezusa przez modlitwę, przez świadectwo świętego życia przez dobre uczynki, przez zwiastowanie im Ewangelii. I to był ten drugi aspekt naszego rozważania, nasza rola, nasze zadanie, nasza też wytrwałość i determinacja, aby tak jak ci ludzie nie cofnąć się przed niczym, aby doprowadzić paralityków do Jezusa, który jedynie może im pomóc. Tych, którzy są duchowo sparaliżowani, nie są w stanie sami siebie uratować potrzebują Jezusa. I my, którzyśmy z tego stanu paraliżu zostali wyzwoleni, uratowani, mamy misję, aby innych paralityków przyprowadzić do Jezusa wszelkimi możliwymi sposobami, nawet jeśli będzie to tak niezwykłe jak rozebranie dachu. Oczywiście jest to pewien obraz trudności, Jest to pewien obraz przeciwności, jest to pewien obraz pokonania przeszkód, aby dotrzeć do Jezusa. A więc też mówiliśmy o tym, że realizacja Bożej woli nie oznacza, iż wszystko będzie lekko, łatwo i przyjemnie szło, ale będziemy musieli stawać i zmierzyć się z różnymi przeciwnościami. Będziemy musieli dołożyć starań i wysiłku i nie poddać się, nie zatrzymać się, nie cofnąć się, ale wytrwale zrobić wszystko, aby dotrzeć do Jezusa. Jeśli uważnie czytamy ten fragment, to mam nadzieję, rodzą się w nas pewne ważne pytania. I dzisiaj chciałbym, abyśmy zastanowili się i rozważyli te pytania, które z pewnością zrodziły się w sercach obecnych tam ludzi. W sercu paralityka, w sercu jego przyjaciół, rodziny nie wiemy, kim oni byli dla niego, tych czterech, w sercach faryzeuszy, ale też myślę i w naszych sercach. Zauważmy, w piątym wierszu czytamy, że Jezus, ujrzawszy ich wiarę, rzekł paralitykowi, Synu, odpuszczone są grzechy Twoje. Pierwsze pytanie, które winno się zrodzić, to czyją wiarę? Czyją wiarę Jezus dostrzegł? Po drugie, gdzie ją zobaczył? Gdzie zobaczył tą wiarę? W jaki sposób ją zobaczył? Czy zobaczył ją w ich sercach? Czy zobaczył ją w ich działaniu? Gdzie Jezus zobaczył tą wiarę? Czy wiarę można pokazać? Czy jest ona ukryta wewnątrz nas i tylko Bóg ją widzi? Jakub w swoim liście prowadzi pewną dyskusję na temat wiary i uczynków. I Jakub cytuje jakby takiego teoretycznego dyskutanta i mówi, lecz powie ktoś, ty masz wiarę, a ja mam uczynki. Pokaż mi swoją wiarę bez uczynków, a ja pokażę ci wiarę z uczynków moich. A więc jeden mówi, ty mówisz, że masz wiarę, ale nie bardzo jakieś uczynki masz. Ja natomiast mam uczynki i te moje uczynki są dowodem tego, że mam wiarę. A więc mówi, mogę ci pokazać moją wiarę, jak? Przez moje uczynki. Oczywiście tu nie jest powiedziane, w jaki sposób Pan Jezus dostrzegł tę wiarę. Ten fragment pokazuje nam, że Jezus ma wgląd w serca ludzi, wie, co ludzie myślą, wie, co się dzieje w ich sercach, w ich wnętrzach, ale tutaj czytamy, zobaczył ich wiarę. A więc mógł mieć na myśli obie te rzeczy. Mógł mieć na myśli to, że Jezus widział w sercu, ale też widział ich wiarę w działaniu. I oczywiście dzisiaj w ewangelicznym chrześcijaństwie bardzo często wielu poprzestaje na tej wierze w sercu. Bardzo wielu zadowala się czymś niewidocznym, czymś, co nie ma jakiegoś przełożenia na życie. Wręcz nawet jest wielu takich, którzy mówią nieważne jak żyjesz. Nieważne, jak postępujesz. Oczywiście lepiej, żebyś dobrze postępował, ale najważniejsze, żebyś miał wiarę. Jeśli masz wiarę, jeśli wiarą się uchwyciłeś słowa, jeśli wiarą się uchwyciłeś obietnic, jeśli wiarą się uchwyciłeś Jezusa, to jesteś zbawiony, bo Pismo wyraźnie mówi, nie z uczynków, ale z wiary, z łaski. I czasami, myślę zupełnie opacznie, zaczynamy postrzegać tą łaskę i tą wiarę. Ale co dalej jest, o czym jest mowa? Jego bowiem dziełem jesteście stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, abyście w nich chodzili. A więc owszem, nie przychodzimy do Boga mówiąc, popatrz, co ja zrobiłem, zobacz, jaki jestem wspaniały, zobacz, jaki jestem godny Ciebie. Nie, przychodzimy faktycznie nędzni, słabi, bez żadnych zasług, przychodzimy w naszym brudzie, w naszej potrzebie, w naszym paraliżu i mówimy ratuj mnie, zmiłuj się nade mną, zmień moje życie i nie potrzebujemy niczego, żeby zasłużyć sobie na Jego miłość, na Jego zbawienie. On hojnie, łaskawie udziela Go tym wszystkim, którzy przychodzą i proszą, bezsilni, bezradni, bez żadnych zasług, polegając na zasługach, Pana Jezusa Chrystusa, na Jego cudownym, doskonałym dziele zbawienia. Ale ci, którzy doświadczyli tej łaski zbawienia, ci, którzy zostali napełnieni Bożym Duchem, Bożym życiem, teraz ta wiara nie będzie gdzieś tam schowana i nie będzie w ogóle widoczna w ich życiu, w ich postępowaniu. Wręcz przeciwnie, ta wiara będzie rodzić owoc sprawiedliwości. Ta wiara będzie się manifestować w zmienionym myśleniu, w zmienionych słowach, w zmienionym życiu. I to jest dopiero prawdziwa wiara. Jakub o tym wyraźnie mówi, to jest prawdziwa wiara. Natomiast mówi, jeśli masz taką wiarę, która nie ma uczynków, pyta się, czy taka wiara może cię zbawić? Mówi, taką wiarę nawet demony mają. Mają wiarę, wierzą, że Bóg istnieje. O, znają Go dobrze. Ale ta wiara w Boga nie sprawia, że oni służą Bogu, kochają Boga, pełnią Jego wolę. Nie, drżą przed Nim i przed sądem, który ich czeka, ale to nie prowadzi ich do posłuszeństwa. To nie prowadzi ich do owocnego, miłego Bogu życia. I Jakub przestrzega nas przed taką wiarą. Wiarą, która gdzieś tam niby jest, ale która nijak nie ma przełożenia na nasze życie. A więc ci ludzie, zobaczcie, mieli wiarę, że Jezus może im pomóc? Mieli wiarę. I co, siedzieli w domu? Nie, oni wierząc, że Jezus może pomóc, zaczęli coś robić. Dołożyli starań, aby do tego Jezusa się dostać, aby Go doświadczyć, Jego mocy, Jego łaski. I to jest wiara, która przynosi rezultaty. Wiara, która nie jest bezczynna, ale wiara, która szuka Boga, która pokonuje przeszkody, jakie stają na drodze, które też wiemy, czasami Bóg stawia, żeby doświadczyć naszą wiarę, żeby się okazało, czy jest to prawdziwa wiara. Te wszystkie przeszkody, te wszystkie problemy, które stoją na drodze wiary, są częścią tego procesu oczyszczenia naszej wiary i manifestacji naszej wiary i doświadczenia Boga. Kiedy jesteśmy wytrwali, kiedy się nie zatrzymujemy, kiedy nie rezygnujemy, kiedy w połowie drogi nie załamujemy rąk i nie wracamy, bo się jeszcze nic nie wydarzyło? To są pierwsze pytania, które ja bym sobie zadał, patrząc na to, co tu się dzieje. Ale są trudniejsze, myślę, pytania. Pan Jezus, widząc ich wiarę, nie powiedzieliśmy jeszcze kogo, rzekł paralitykowi, synu. Takie słowo tu Jezus używa, jakie używa ojciec do swojego dziecka. Jezus jest młodym człowiekiem, ma to zaledwie 30 par lat. Ten człowiek może starszy od niego jest nawet, nie wiemy, ile miał lat ten paralityk, ale niewykluczone, że był w podobnym wieku, może był troszkę młodszy, może był nawet starszy. A Jezus do niego mówi, synku, tak dosłownie należało to przetłumaczyć, synku, twoje grzechy są odpuszczone. Myślę, że wszyscy obserwatorzy byli zdumieni z różnych przyczyn. Po pierwsze, po co oni go tam przynieśli? Czego szukali? Szukali uzdrowienia. Przynieśli mu sparaliżowanego człowieka. Nie przynieśli mu człowieka zdrowego, który po prostu miał jakiś problem z sumieniem i nie mógł się pozbyć poczucia winy czy jakiegoś ciężaru na sercu, ale ewidentnie przynieśli mu chorego człowieka, któremu nikt inny nie mógł pomóc, żeby Jezus mu pomógł, żeby go uzdrowił. I kładą go przed Jezusem w nadziei, że co Jezus powie? Bądź uzdrowiony, wstań, chodź. Tego się spodziewali, tego oczekiwali. Po to go tam przynieśli. A Jezus mówi, Synku, Twoje grzechy są Tobie przebaczone, odpuszczone. Myślę, że wielu z nich mogło się poczuć rozczarowanych. Przecież nie po to go przynieśliśmy. Myślę, że tutaj było wielkie zdziwienie. Najbardziej chyba tych jego przyjaciół, którzy dach nie rozebrali, ale też i być może tego paralityka. A jednak Jezus, który patrzy na serce, który zna prawdziwą potrzebę człowieka, ponad potrzebę jego uzdrowienia, w pierwszej kolejności postawił potrzebę odpuszczenia mu grzechów. I myślę, że jest tutaj dla nas wielka, wielka, wielka lekcja, Lekcja priorytetów duchowych potrzeb nad fizycznymi potrzebami. Wszyscy mamy doczesne, fizyczne, ziemskie potrzeby, różne potrzeby. Poczynając od zdrowotnych, poprzez materialne, poprzez relacje rodzinne i relacje z innymi ludźmi wokół, mamy wiele, wiele, wiele potrzeb i tak naprawdę w nich wszystkich potrzebujemy Boga to On jest dawcą wszelkiego dobrego daru a więc mamy te mnóstwo potrzeb z którymi przychodzimy do Niego i prosimy Go, żeby nam to dał i tam to załatwił, i w tym pomógł i to jakoś rozplątał cośmy naplątali ale naszą największą potrzebą jest potrzeba naszego serca naszego ducha tego abyśmy byli czyści abyśmy mieli przystęp do Boga to jest nasza pierwsza i największa potrzeba i każdego innego człowieka, każdego jednego człowieka. I Jezus, mówiąc do tego człowieka w ten sposób, chociaż wiedział, jaka jest jego doczesna potrzeba i wiedział, jakie są oczekiwania tych, którzy go do Pana Jezusa przywiedli, mówi, Synku, Twoje grzechy są Tobie odpuszczone. Postawił priorytet wieczności, nad teraźniejszością. I my, bracia i siostry, jako Kościół musimy trzymać się tej samej skali wartości. Musimy mieć te same priorytety. Naszym zadaniem i naszym powołaniem jest oczywiście wychodzić naprzeciw doczesnym, przyziemnym potrzebom ludzi, ale naszym pierwszym i najwyższym zadaniem są sprawy duchowe i wieczne. Dzisiaj jest pomysł na Kościół który jest przede wszystkim nastawiony na doczesne potrzeby człowieka. Dzisiaj jest pomysł na Kościół, który rzekomo ma rozwijać się dzięki temu, że wyjdzie najpierw naprzeciw tym doczesnym potrzebom człowieka. I w tym jest pewna mądrość. Ja nie chcę powiedzieć, że to nie ma uzasadnienia. Widzimy Pana Jezusa, który karmi głodnych, ale po tym, jak głosił im słowo. Widzimy Pana Jezusa, który niejednokrotnie po prostu uzdrawiał chorych. Nie, nie czytamy, żeby najpierw im kazanie głosił. Po prostu przychodzili do Niego trendowaci, pamiętacie, ślepi. Dotykał ich, uzdrawiał ich. Faktycznie wychodził naprzeciw ich potrzebom. Ale ta i wiele innych podobnych sytuacji pokazuje nam, że są pewne priorytety. Pan Jezus mówi, co Ci to da, choćbyś nawet cały świat pozyskał choćbyś nawet cały świat pozyskał, wszystko, co jest do zdobycia w tym świecie, jeśli byś zdobył. Co ci to da, jeśli szkodę na swej duszy poniesiesz? A więc Pan Jezus mówi nam, że lepiej jest zachować duszę i nawet stracić nasze życie na tej ziemi. Nie tylko zdrowie, nie tylko pieniądze, nie tylko rodzina, ale nawet życie. Mówi, lepiej jest dla nas stracić to wszystko, a zyskać duszę, zyskać życie wieczne. Pan Jezus też w ten sposób pokazuje nam zasady Królestwa i w ten sposób pokazuje nam priorytety i pokazuje nam, co jest najważniejsze. Najważniejsze jest, bracie i siostro, Twoja dusza i najważniejsza jest dusza człowieka na ulicy, ich wieczność, i moja i Twoja wieczność. To są rzeczy priorytetowe, o które najbardziej powinniśmy modlić się, o które najbardziej powinniśmy zabiegać, które powinny być głównym obiektem naszej troski. Pan Jezus mówi, co najpierw? Królestwo Boże i Jego sprawiedliwość. Najpierw te sprawy, a wtedy mówi, te wszystkie inne rzeczy, Ojciec Niebieski wie, że tego potrzebujecie, wie, że musicie jeść, wie, że musicie się przeodziewać, wie, że potrzebujecie pracy, wie, że potrzebujecie wszystkich tych innych rzeczy. Mówi, zajmijcie się tym, co pierwsze, a to wszystko inne będzie wam dodane. To nie znaczy, że nie mamy się o te rzeczy troszczyć, zabiegać, ale Jezus mówi, uważajcie. Nie bądźcie jak poganie, nie troszcie się tak, jak oni się troszczą, ale troszcie się o królestwo. Te sprawy winny być w centrum i my jako Kościół do tego jesteśmy przede wszystkim powołani, aby wychodzić naprzeciw duchowym potrzebom ludzi. Owszem, nie pomijając ich doczesnych potrzeb, ale nigdy za cenę duchowych potrzeb. Nigdy w ten sposób, żebyśmy nie przerodzili się w opiekę społeczną, Wiele kościołów dzisiaj bardzo się nie różni od opieki społecznej. Mają różnego rodzaju programy, takie, siakie, owakie, pomocy samotnym matkom i tak dalej. I to wszystko, mówię z gruntu, to jest dobre, to jest właściwe, to jest na miejscu, ale jeśli do tego to się wszystko ogranicza, jeśli wokół tego wszystko się kręci i gdzieś w tym całym programie zatraca się pierwszorzędność głoszenia grzesznikom zbawienia, zatraca się fundamenty Ewangelii, a gdzieś Kościół zamienia się w jakąś społeczną machinę, to traci rację bytu, jakże w wielu kościołach. Planuje się strategię pod kątem oczekiwań człowieka, potrzeb człowieka, zamiast trzymać się strategii, która jest jasno przedstawiona w Słowie Bożym. Kościół jest filarem i podwaliną prawdy. I to jest nasze zadanie, bracia, siostry. Tego musimy się trzymać, patrząc na Pana Jezusa Chrystusa, który mając przed sobą człowieka z jego wielką ziemską potrzebą, w jego naprawdę tragicznym położeniu, najpierw wychodzi naprzeciw potrzeby jego duszy. Myślę, że to wywołało zdziwienie, zdumienie wszystkich obecnych tam. Po drugie, wyraźnie czytamy, że to, co Jezus powiedział, wywołało zdziwienie uczonych w Piśmie. Jak ostatnio czytaliśmy z innej Ewangelii, z Łukasza, tam się zeszło mnóstwo faryzeuszy z całej okolicy, ale nie tylko, nawet z Judei przyszli i nawet z samej Jerozolimy. Najlepsi z najlepszych z dzisiejszego Oksfordu, z Harvardu i z Cambridge, ci, którzy naprawdę znali Pismo, ci, którzy byli fachowcami od pisma, oni tam siedzieli i słuchali każdego słowa Jezusa. I jak Jezus to powiedział, to się zapalili. Synku, odpuszczone są Twoje grzechy. Jak czytamy w wierszu szóstym, niektórzy z uczonych w piśmie siedzieli i rozważali w sercach swoich, czemuż ten tak mówi? On bluźni. Któż może grzechy odpuszczać oprócz jednego? Boga. Mylili się? Zależy w czym. W tym, że tylko Bóg odpuszcza się, nie mylili. Ich założenie teologiczne było poprawne. Oni nie potknęli się o błąd. Oni nie potknęli się o błędne założenia teologiczne. Oni potknęli się o prawdę. Oni mieli dobre założenia. Mieli właściwe stanowisko, pisma, że tylko Bóg odpuszcza grzechy i nikt inny. Psalm 32 mówi, błogosławiony ten, któremu odpuszczono występek, którego grzech został zakryty, błogosławiony człowiek, któremu Jahwe nie poczytuje winy. A więc tylko Jahwe ma tą moc, by odpuścić komuś grzechy. Wyobraźcie sobie, że kogo tu wziąć za przykład? No wybaczcie bracia, wezmę tutaj Pawła i Bogdana, tak? Wyobraźmy sobie, że po nabożeństwie się poprztykali, coś zaszło między nimi i zaczęli szarpać, i Bogdan powołowi: Bach, przyłożył w głowę. No, tak tego nigdy nie było i tak nie będzie, ale tylko sobie wyobrażamy. I ja podchodzę i do Bogdana mówię: Przebaczam Ci, przebaczam Ci, że walnąłeś Pawła. Jakbyście byli, A ten co tutaj? to Paweł może mu przebaczyć, tak? ten, znaczy ten drugi, bo się składa, że ja też Paweł. Ale ten Paweł może mu przebaczyć, a nie ja, tak? bo to on jego skrzywdził. Jeśli już ktoś może mu przebaczyć, no to co ja tutaj mam wchodzenia i do gadania, że ja mu wybaczam? Tak naprawdę Biblia mówi nam, że każdy grzech, jakiego się dopuszczamy, jest grzechem przeciwko Bogu. Każda zła rzecz, którą czynimy, jest obrazą Boga jest policzkiem wobec Boga, jest buntem wobec Boga. Oczywiście niejednokrotnie jest też buntem i policzkiem i ciosem dla drugiego człowieka. Pamiętacie, kiedy Dawid zgrzeszył z Batrzebą? To zgrzeszył przeciwko tej kobiecie, zgrzeszył przeciwko jej mężowi, zgrzeszył przeciwko wielu innym ludziom, których zaangażował w to wszystko, w to morderstwo Uriasza i tak dalej. Ale pamiętacie jego modlitwę z psalmu 51? Kiedy Dawid pokutuje ze swojego grzechu to mówi przeciwko Tobie, do Boga mówi, tak? Przeciwko Tobie i tylko Tobie zgrzeszyłem. To nie znaczy, że nie zgrzeszył wobec tamtych ludzi, ale Dawid rozumiał, że ten grzech, któregoś dopuścił, był przede wszystkim z przeniewierzeniem się Bogu. Pamiętacie, jak do Niego prorok przyszedł, to Mu powiedział: Ty pogardziłeś Bogiem w tym, co zrobiłeś, wzgardziłeś Bogiem. A więc każdy jeden grzech, każde jedno przestępstwo ludzkie jest wymierzone przeciwko Bogu, przeciwko Jego prawu, bo to On powiedział, nie będziesz robił tego, nie będziesz robił tego, albo będziesz tak postępował i w ten sposób będziesz się prowadził. I jeśli my tego nie robimy, to łamiemy Jego prawo, to Jemu się sprzeciwiamy, to Jego obrażamy. I tylko On ma moc i ma prawo odpuszczać, nikt inny. Żaden człowiek nie może stanąć i powiedzieć, odpuszczam Ci, bo to nie przeciwko żadnemu człowiekowi grzeszymy, ale przeciwko samemu Bogu. A więc ci faryzeusze mieli właściwe założenie. Tylko Jahwe, Bóg prawdziwy, ma moc, ma prawo odpuszczać grzechy. I ten człowiek bluźni, przypisując sobie prerogatywę samego Boga. Albo, co gorsza, ten człowiek mieni się Bogiem, co dla Żyda było jeszcze większym bluźnierstwem. Oczywiście ktoś może powiedzieć, że Jezus jako Boży posłaniec, jako przedstawiciel, ambasador ogłaszał jedynie werdykt Boga. Sam nie odpuszczał grzechów, ale jedynie ogłaszał Boże zarządzenie. Tak niektórzy próbują to przedstawiać. Ale tutaj w tym fragmencie tak nie jest napisane. Wtedy Jezus powiedziałby, w imieniu Boga odpuszczam ci grzechy. Albo... Jako Boży reprezentant ogłaszam Ci odpuszczenie grzechów. Jeśli Jezus występowałby tutaj w pozycji ambasadora, reprezentanta, to winien powołać się na tego, w imieniu którego dokonuje tego, co czyni. Ale o niczym takim tutaj nie czytamy. Jezus nie tylko tego nie robi, ale dalej wyjaśnia, że Syn Człowieczy... Kto to jest Syn Człowieczy? Jezus. To nie jest Ojciec, to nie jest Duch, to nie jest jakiś anioł, ale kiedy dalej mówi Syn Człowieczy, odnosi to do siebie i mówi, Syn Człowieczy ma moc, ma władzę, ma prawo odpuszczać grzechy na ziemi. Czy to budzi w was jakieś pytania? Powinno. Jeśli tylko Jachwe Bóg ma prawo odpuszczać grzechy, ma moc odpuszczać grzechy, a Jezus mówi o sobie, że On ma prawo, ma taką moc. Cóż to znaczy? Kimże jest ten Syn Człowieczy? Wielu ludzi mówi, że to określenie oznacza po prostu zwykłego człowieka. Tak jak my jesteśmy synami ludzkimi, tak On był synem ludzkim, był tylko człowiekiem. To wyrażenie pojawia się 600 razy w Starym Testamencie. Bardzo często w liczbie mnogiej, w odniesieniu faktycznie do zwykłych ludzi ale Pan Jezus używa go zupełnie w inny sposób, zupełnie w wyjątkowy sposób. W języku greckim jest dodany przedimek określony, który mówi ten Syn Człowieczy. Chodzi o kogoś wyjątkowego, kto jest Synem Człowieczym, ale jest kimś daleko więcej niż tylko Synem Człowieczym. Pan Jezus tytułuje siebie jako Syna Człowieczego, podkreślając swe prawdziwe człowieczeństwo, swą ludzką naturę. Jednak jeśli prześledzicie te wszystkie miejsca w Nowym Testamencie, które posługują się tym terminem, a jest ich ponad 70, to zobaczycie, że kiedy to wyrażenie się pojawia, Syn Człowieczy odnosi się do trzech rzeczy. Odnosi się do Jego wyjątkowego ziemskiego życia i służby, odnosi się do Jego wyjątkowego cierpienia i zbawczej śmierci i po trzecie odnosi się do Jego przyjścia w chwale i sądzie ostatecznym. I jak dokładnie przeanalizujemy te miejsca, to zobaczymy, że nauka, jaka płynie z porównania tych biblijnych miejsc jest taka, że mamy do czynienia z Bogiem przeobleczonym w ludzkie ciało i ludzką naturę. Wielka jest tajemnica pobożności, jak mówi apostoł Paweł. Ten, który przyszedł w ciele, albo jak inne rękopisy mówią, Bóg objawiony w ciele. To jest wielka tajemnica pobożności, prawdziwej pobożności. A więc tutaj mamy zdziwienie faryzeuszy, zdumienie, jakże on może odpuszczać grzechy, kimże on jest, bluźni. I trzecie, nasze zdziwienie. Mam nadzieję, że my jesteśmy też zdziwieni tym, co Jezus mówi. Jak Jezus mógł przebaczyć człowiekowi, jak mógł przebaczyć grzechy człowieka, o którym nie czytamy, by żałował, by pokutował, by chciał je porzucić. Nie zastanawia was to? Że oto przynoszą mu człowieka sparaliżowanego, który ewidentnie pragnie uzdrowienia, a Jezus ogłasza, że jego grzechy są przebaczone, a my mówimy zaraz, zaraz, zaraz. Jak się nad tym zatrzymamy i zastanowimy, to... Zaczynamy myśleć, przecież żeby człowiek doświadczył przebaczenia grzechów, żeby Bóg mógł przebaczyć człowiekowi, to człowiek musi poczynić pewne niezbędne kroki, żeby otrzymać przebaczenie. Musi uznać swój grzech, musimy uznać, że jesteśmy grzeszni. Trzeba wyznać ten grzech, trzeba przeprosić za ten grzech, trzeba prosić o przebaczenie. Trzeba naprawić szkody, jeśli to możliwe. I to wszystko nazywamy mianem pokuty, czy opamiętania. I bez tego nie ma odpuszczenia grzechów. I to też jest biblijna prawda. Tak nas poucza Słowo Boże, że te elementy muszą nastąpić, żeby było odpuszczenie grzechów. Że jeśli człowiek zgrzeszy i nie ma uświadomienia sobie grzechu, wyznania grzechu, przeproszenia za grzech, grzech pozostaje. A więc jakże Pan Jezus mógł mu tak odpuścić, tak arbitralnie. Co to jest? Myślę, że czytając tą historię z naszego punktu widzenia, nie widzimy wyraźnie tych elementów pokuty w życiu tego człowieka. Odnosimy wrażenie takiego właśnie arbitralnego odpuszczenia grzechów człowiekowi, który tak naprawdę szuka uzdrowienia, a nie duchowego oczyszczenia. Jednak Jezus, jak widzimy w tym fragmencie, mając wgląd w ludzkie serca, dostrzega daleko, daleko więcej niż to, co pojawia się na ludzkich ustach lub to, co widać w ludzkich czynach. Nie wiem, czy pamiętacie, na pewno pamiętacie, wiem, że pamiętacie tego złodzieja wiszącego obok konającego Jezusa. Czy on prosił Jezusa o przebaczenie grzechów? Czy on prosił o odpuszczenie grzechów, o zbawienie czy pokutował według naszego ortodoksyjnego wzorca? W Ewangelii Łukasza czytamy jedynie, że rzekł Jezu, wspomnij na mnie, gdy wejdziesz do swego królestwa. To jest wszystko, co powiedział według relacji ewangelistów. Czy komukolwiek z nas, gdyby ktoś coś takiego powiedział, uznalibyśmy to za wystarczającą pokutę, za wystarczający warunek, żeby powiedzieć Synu, odpuszczone są Twoje grzechy że znajdziesz się w królestwie z Chrystusem, nie, my oczekujemy czegoś daleko więcej, my mamy cztery prawdy duchowego życia i musisz po kolei te cztery kroki zrobić, jak chcesz być zbawiony, bo jak nie, jak coś tam pominiesz, coś nie tak, to człowieku, już musimy od nowa, jeszcze raz, dawaj, po kolei cię ustawimy, tak? To jest nasze myślenie My jako ludzie mamy pewne bezpieczne schematy Mamy pewne bezpieczne wzorce I oczywiście one są biblijne To nie to, że sobie wymyśliliśmy je Z Biblii żeśmy je wzięli I zbudowaliśmy drogę zbawienia Droga Golgoty Mamy taki traktat Cztery prawdy duchowego życia I wiele innych tego typu nie? Tak, tak, tak, tak, amen Już jesteś bratem, chwała Bogu Zrobiłeś cztery kroki Wykonałeś to, co trzeba było zrobić I jesteś zbawiony Oto bilecik do nieba. Ale jak nie zrobisz jednego z tych kroków, albo jakoś inaczej to zrobisz, albo jakoś coś, coś przeżyjesz inaczej. u tutaj jesteśmy, co nie jesteśmy pewni, co to jest z takim człowiekiem. Ostatnio tu żeśmy w środę rozmawiali tak, o tym, jak przeżyliśmy niektórzy z nas w różny sposób nasze zbawienie. I są ludzie, którzy chcą, tak wiecie, wszystkich taką ortodoksyjną puszeczkę zamknąć. Tutaj mamy w Biblii przykłady ludzi, którzy nijak się nie mieszczą do tej naszej ewangelicznej, ortodoksyjnej puszki. Pan Jezus mówi do tego, który wisiał na krzyżu i powiedział Jezus, wspomnij na mnie, gdy wejdziesz do królestwa swego. Jezus zapewnił go, mówiąc, zaprawdę powiadam ci, dziś będziesz ze mną w raju. Niesamowite. Niektórzy mogą się oburzyć. Co to jest? Na jakiej podstawie? A przecież on nie pokutował, on przecież... Sądzimy na podstawie wypowiadanych słów, czynów, gestów. Tu jest słabość naszego ludzkiego sądu. My niestety opieramy się w naszym osądzie drugiego człowieka na rzeczach zewnętrznych. Bóg zaś, jak wiemy, patrzy na serca. Tak jak wcześniej powiedziałem, jeśli jest serce, to są czyny, tak? ale bardzo często jest tak, że my nie widzimy jeszcze czynów, jeszcze nie widzimy różnych rzeczy, ale Bóg już to widzi. Bóg widzi prawdę w sercu człowieka albo widzi fałsz w sercu człowieka. I w drugą stronę dokładnie tak samo działa. My widzimy często czyny, widzimy działania i myślimy, wow, to znaczy, że w sercu jest to, a to kicha, w sercu jest zupełnie coś innego. Nasze słowa i czyny zazwyczaj są wyrazem stanu naszych serc. Pan Jezus powiedział, z obfitości serca mówią usta. To z serca pochodzą te złe rzeczy, tak? A więc tak, nasze słowa i czyny zazwyczaj są wyrazem stanu naszych serc, ale nie zawsze. Jakże często występują rozbieżności między tym, co widoczne, a tym, co ukryte. Człowiek się uśmiecha, Mówi pochlebne słowa, a w duchu drwi i planuje zgubę. O, nie jest tak? Tu się uśmiecha do ciebie słodzi ci, a tu ma ukryty nóż. Tego nie widzisz, bo to jest ukryte. Myślisz, że jak tak dobrze o tobie mówi i tak ci się do ciebie słodko uśmiecha, to twój przyjaciel. Nie myślisz, że to wróg. Nie myślisz, że jesteś w niebezpieczeństwie. Dajesz się zwieść pozorami. I w drugą stronę, człowiek pada na kolana, roni łzy, wypowiada słowa modlitwy grzesznika i my cieszymy się, wow, nawrócił się, chwała Bogu, zapisujemy na listę nawróconych. Tylu ludzi wyszło do przodu, tylu ludzi podniosło rękę, na pewno się nawrócili. Na pewno? Czy rzeczywiście to jest gwarancja? Dlatego, że uronili łzy? Dlatego, że wypowiedzieli słowa? Czy rzeczywiście jest to gwarancja? Jeśli nie wypływa to z prawdziwej wiary polegającej na zbawczym dziele Chrystusa, to te wszystkie zewnętrzne rzeczy są daremne. I możesz pięćdziesiąt razy powtórzyć tę modlitwę grzesznika. I możesz na tych kolanach stać, aż ci się tam zrobi zapalenie stawów. Jeśli nie ma wiary w sercu, która się uchwyci Chrystusa, to to wszystko na nic, to na nas ludziach robi wrażenie. Kiedyś tutaj przyszedł taki facet na nasze spotkanie w środę i tutaj położył się krzyżem i się modlił. Normalnie, tak jak w starych filmach, położył się krzyżem na twarzy tutaj i się modlił. Ja nieraz go więcej nie zobaczyliśmy. Co z tego, że taki gest tutaj wykonał, szokujący dla nas? Nawet my się tak nie modlimy pobożnie, jak on się pomodlił. Na twarzy krzyżem leżał. Ale co z tego? były tylko Jego słowa, tylko Jego chwilowe wzruszenie, nic więcej. Z drugiej strony możemy jak faryzeusze i uczeni w Piśmie powątpiewać w zbawienie człowieka, który nie doświadczył go zgodnie z naszą ortodoksyjną formułą. A więc bracia i siostry, tu jest myślę kolejna dla nas wielka lekcja w tym, co tu się dzieje, że Bóg widzi i słyszy daleko więcej niż to, co ludzie widzą i słyszą. I Bóg traktuje człowieka przede wszystkim na podstawie tego, co wie, że jest w jego sercu. Jakże często wyciągamy błędne, błędne wnioski, obserwując człowieka. W czasie nabożeństwa moglibyśmy zainstalować kamery, nie robimy tego i nie będziemy tego robić, ale teoretycznie rzecz biorąc, tak i ponagrywać nas, i potem sobie obejrzeć, i wielu z nas oglądając później taką wideorelację z nabożeństwa, Powiedzielibyśmy, o ten to prawdziwie się modlił Tak na twarzy, tak, tak się skręcał, taki miał Przeżywał, ten, ten podrygiwał, skakał O ten to naprawdę przeżywał, a ten tak stał jak kołek Nie, ten to się w ogóle nie modli, ten to po prostu Po co on w ogóle przyszedł? Ale jakże to złudne, jakże to może być fałszywe Jakże to wszystko może różnić się od tego, co Bóg widział Dlatego Pan Jezus mówi, strzeżcie się, aby nie sądzić z pozoru, aby nie opierać się na tak bardzo na tych zewnętrznych rzeczach. Oczywiście On miał ten wgląd w ludzkie serca. Oczywiście On mógł zobaczyć więcej niż ludzie i dlatego mógł wypowiadać takie słowa. Dlatego mógł powiedzieć do tego człowieka, Synku, Twoje grzechy są przebaczone. Jestem przekonany, że jeśli coś takiego mówił, to widział coś, czego ani Marek, który relacjonuje tę historię, ani faryzeusze, ani nikt inny nie zobaczył, że w sercu tego człowieka był żal, była pokuta, było pragnienie przebaczenia jego grzechu. Być może nawet ten paraliż był skutkiem czegoś, co się wydarzyło w jego życiu. Niewykluczone, że ten człowiek w taki sposób żył, że doprowadził do tego paraliżu. I zanim Jezus miał go uzdrowić, najpierw chciał mu uświadomić to, że jego grzechy są przebaczone. Być może ten człowiek żył w poczuciu nieprzebaczenia, w poczuciu winy. Wiecie, dzisiaj nawet lekarze to mówią, świeccy lekarze, że większość naszych chorób jest wynikiem problemów wewnętrznych, problemów naszej duszy, problemów naszego umysłu. Tego, że właśnie żyjemy w poczuciu winy, Żyjemy w stresie, żyjemy w różnych problemach wewnętrznych i to się przejawia w różnego rodzaju chorobach, łącznie z paraliżem u niektórych osób. A więc w pierwszej kolejności, dlatego potrzebujemy tego uzdrowienia ducha, uzdrowienia duszy, aby to uzdrowienie ciała mogło być trwałe, mogło być prawdziwe, mogło być częścią naszego pełnego uzdrowienia. Jezus zaraz poznał w swoim duchu, że tak myślą i rzekł im, Czemuż tak myślicie w swoich sercach? Cóż jest łatwiej rzec? Cóż jest łatwiej? Rzec paralitykowi, odpuszczone są ci grzechy, czy rzec, wstań, we łoże swoje i chodź? Jakbyście na to pytanie odpowiedzieli? Co jest łatwiej? Co jest łatwiej rzec? Zależy, jak na to popatrzymy. W zasadzie to samo łatwo powiedzieć jest, w sensie powiedzieć, tak? Mogę powiedzieć, odpuszczone są twoje grzechy, wstań i chodź. Tak samo łatwo powiedzieć, ale w innym sensie łatwiej jest nam rzec, odpuszczone są ci grzechy twoje, bo co? Bo tego się nie da zweryfikować, bo to jest coś duchowego, coś niewidzialnego. Jak to udowodnisz, że masz taką władzę, masz taką moc? Więc o to im chodziło tak naprawdę. O, tak łatwo ci powiedzieć coś takiego, bo kto to podważy? Ale powiedzieć mu, wstani, chodź, a to już inna sprawa. Kto z nas ważyłby się do paralityka, wyjdzie na ulicę i powiedzieć, wstani, chodź? Możemy do niego podejść i powiedzieć, odpuszczone są twoje grzechy, synku. No, łatwiej nam takie coś było powiedzieć, nie? ale wstani, chodź, musielibyśmy mieć pewność, że on wstanie i będzie chodził. To by dopiero zweryfikowało moc naszego słowa. Wtedy w oczach ludzi widzimy, czy rzeczywiście mamy taką Bożą moc, czy jest nad nami taki Boży autorytet, Boże pomazanie, że nasze słowa faktycznie coś zmieniają, nasze słowa coś przynoszą. A więc Jezus do nich mówi, lecz abyście wiedzieli, wątpicie w to, nie wierzycie, że mam taką moc, by odpuszczać grzechy. Mówicie, że bluźnie. Jezus dokładnie wiedział, co oni myślą w swych sercach. Mówi, lecz żebyście wiedzieli, że to jest prawda, że mam taką moc, że jestem tym, kim jestem. Żebyście wiedzieli, rzekł paralitykowi, tobie mówię, wstań i weź swoje łoże, i idź do domu swego. I kiedy Jezus wypowiedział te słowa, to ten człowiek wstał. Wyobrażacie sobie? Paralityk wstał. Słowo Jezusa przyniosło uzdrowienie temu człowiekowi, przyniosło mu siły. Przyniosło mu możliwość podniesienia się. Do tej pory nie był w stanie tego czynić. Ludzie go musieli przydźwigać. Ale teraz, kiedy Jezus wypowiedział te słowa, Boży Syn, Bóg w ciele, kiedy wypowiedział te słowa, wstań, Tobie mówię, i znowu widzimy, że mówi to we własnym imieniu, mówi, ja Ci mówię, wstań, weź swoje łoże, idź do swojego domu. I czytamy, że ten człowiek zaraz stał i wziął swoje łoże i wyszedł wobec wszystkich, tak, że się wszyscy zdumiewali no teraz to na pewno się zdumieli i chwalili Boga to jest właściwa reakcja chwalili Boga i mówili nigdyśmy nic podobnego nie widzieli to co tam zobaczyli nie było mowy o czymś takim do tej pory, nie widzieli takich rzeczy zobaczyli człowieka ale kogoś więcej niż człowieka kto ma moc odpuszczać grzechy i kto ma moc uzdrowić nieuleczalną chorobę. I chwalili Boga. I my uczyjmy to samo. Amen. <tryk> Powstańmy, proszę, do modlitwy. Kochany Ojcze, prosimy, byś przemawiał do nas przez to Słowo, abyś nie zakończył Twojej pracy w naszych sercach teraz, kiedy ludzki głos ucichnie, ale byś przez Twego Ducha Świętego pracował w naszych sercach, aby to, co słyszeliśmy, żyło w nas aby te rzeczy, które rozważaliśmy, pomogły nam lepiej poznać Ciebie, abyśmy też byli uwolnieni z tych naszych ludzkich, słabych, błędnych jakże często, jakże powierzchownych osądów. Panie, daj nam to zrozumienie, to serce, które patrzy Twoimi oczyma, które czuje więcej niż tylko nasze ludzkie serca są w stanie wyczuć. Panie, jakże potrzebujemy tej łaski Ducha Świętego, aby naśladować Ciebie, wychodzić naprzeciw tym najważniejszym, najpierwszym potrzebom człowieka i czynić to w duchowy sposób, nie niezmysłowo, nie w naszym ludzkim słabym ograniczeniu, ale prowadzeni Twym świętym duchem. Panie, jakże tego potrzebujemy. Być wolnymi od tych naszych schematów, od słabości naszego ludzkiego pojmowania Prosimy, prosimy o Twą pracę w naszych sercach, Twoje objawienie się nam i Twoją przemianę nas na Twoje podobieństwo. Prosimy. Amen.